Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O dwutygodniowe zawieszenie broni apeluje do Amerykanów i Irańczyków premier Pakistanu. W nocy minie ultimatum dane Teheranowi przez Donalda Trumpa. Poważne problemy może mieć największa polska giełda kryptowalut. Według mediów Zonda Krypto ma problemy z płynnością finansową. Kolejne opady śniegu są spodziewane w Tatrach. Premier Pakistanu zaapelował do Waszyngtonu i Teheranu o dwutygodniowe zawieszenie broni. Wszystko po to, aby umożliwić dyplomatyczne działania na rzecz zakończenia wojny. Trzeba szary zwrócił się również do Donalda Trumpa z prośbą o przedłużenie o dwa tygodnie terminu wyznaczonego Iranowi na odblokowanie cisiny Ormus, a do Iranu o czasowe ponowne otwarcie szlaku morskiego. Pakistan jest głównym negocjatorem państw Zatoki Perskiej, który dąży do wypracowania porozumienia pokojowego. Administracja prezydencka wkrótce ma odpowiedzieć na pakistańską propozycję. Przedstawiciele Białego Domu cytowani przez najważniejsze amerykańskie media. Utrzymują, że tylko Donald Trump wie jak postąpić. źródła na które powołuje się CNN, oceniły eskalacyjną retorykę Donalda Trumpa, w tym jego poranne ostrzeżenie, że cała cywilizacja zginie tej nocy, jeśli Iran nie spełni jego żądań, jako świadomie ukierunkowaną na wywarcie maksymalnej presji na władze w Teheranie. Rozmówcy z CNN dodają, że amerykański przywódca jest gotów spełnić groźby i wzmocnić działanie militarne, jeśli negocjacje utkną w martwym punkcie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tymczasem siły zbrojne Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowały, że od wieczora odpierają ataki rakietowe z Iranu. Alarm ogłoszono również w Bahrajnie. Wojsko izraelskie ostrzegło, że spodziewa się nowych irańskich nalotów. Największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy. Mani.pl podał dane świadczące o możliwych kłopotach z płynnością zonda krypto. Wypłaty użytkowników mają być tu cytat realizowane ręcznie. Oby się nie sprawdziły czarne scenariusze, przed którymi przestrzegaliśmy, mówi nam wiceminister.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 Pan może przegrać niedzielne wybory. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. 11 osób zatrzymano o poranku w dużej akcji policji wymierzonej przestępczość gospodarczą. Do zatrzymań doszło w województwie świętokrzyskim, a także w Radomiu i w Warszawie. W stolicy w akcji wykorzystano helikopter Black Hawk, z którego desantowali się kontrterroryści. Do akcji doszło w rejonie Ronda Radosław. Dzisiaj rano odbyła się realizacja do sprawy prowadzonej przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Na tę chwilę nie przekazujemy więcej informacji ze względu na dobro prowadzonych czynności. Telekatarzyna Kucharska z Policji i szef MSWiA podał, że sprawa dotyczy wytwarzania i wprowadzenia do obrotu substancji zabronionych w sporcie oraz produktów leczniczych. Kolejne opady śniegu są spodziewane w Tatrach. Jutro na Kasprowym Wierchu może spaść do 10 cm centymetrów białego puchu. Opady przewidywane są także w Zakopanem. W górach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Jak ocenia dyżurny top, warunki są bardzo trudne. Ze zwiadu lotniczego wynika, że najbardziej niebezpiecznym miejscem, jaki teraz tutaj typują, to Dolina Rybiego Potoku powyżej Czarnego Stawu pod Rysami, czyli najbardziej złakniony cel turystów, bo to najwyższy znak graniczny w Polsce. Także te Rysy są akurat rzeczywiście teraz w sektorze najbardziej niebezpiecznym. Ratownicy odradzają wyjścia w górę dzisiaj. Wiatr na Kasprowym Wierchu osiągał w porywach prędkość do 120 km na godzinę. Wielorybak, który od ponad dwóch tygodni jest obserwowany u niemieckich wybrzeży Bałtyku, nie da się uratować. Humbak został dzisiaj przebadany. Specjaliści wykluczyli możliwość użycia katamaranu do holowania morskiego ssaka.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 w wodach Zatoki Wyspy.pl. Naukowcy z Muzeum Morskiego w Stralzundzie twierdzą, że humbak nie przeżyje. Służby zapewniły mu spokój, zamykając przestrzeń wodną i powietrzną w promieniu 500 metrów. Adam Górczewski, i Polskie Radio. I jeszcze na koniec zaproszenie na poranną rozmowę. Jutro gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce 8.13 będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. To był serwis Trójki.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 Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłkarska Liga Mistrzów na początek i uczta w Madrycie. Real przegrał z doskonale dysponowanym dziś Bayernem Monachium 1-2 i to był najniższy wymiar kary dla Królewskich. W rewanżu w Monachium będą w trudnej sytuacji. Chyba w jeszcze trudniejszej piłkarze Sportingu Lizbona ulegli przed własną publicznością Arsenalowi Londyn 0-1. Odrabianie strat na boisku lidera Premier League wydaje się misją niemożliwą. Mówimy o pierwszych meczach finałowych Champions League. Zostajemy przy piłce. Ligę Mistrzów zamieniamy na Peko Ekstraklasę. W zaległym spotkaniu Arka w Gdyni 3-1 pokonała Zagłębie Lubin. To był debiut na ławce trenerskiej Arki Dariusza Bana Sika i zdobyte dziś trzy punkty są nie do przecenienia. Arka walczy przecież o utrzymanie. O Mistrzostwo Polski po raz ostatni walczyli dziś hokeiści GKS-u Tychy i Katowice. Po raz czwarty w finale górą ekipa z Tychów. Tym razem wygrała na wyjeździe aż 7-2 i cieszy się z obrony tytułu. To siódme Mistrzostwo Polski GKS-u Tychy. W Plus Lidze Panów znamy trzeciego półfinalistę. To PGE Projekt Warszawa. Po gładkiej dzisiejszej wygranej do zera przed własną publicznością z Jastrzębskim Węglem. Ostatniego półfinalistę wyłoni trzeci mecz Aluronu Warty Zawiercie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej awans wywalczyły drużyny Bogdanki Luk Lublin i Koresowi Rzeszów. W Tauron Lidze Pani do trzeciego meczu półfinałowego, półfinałowego zaskakująco doprowadził BKS Bielsko-Biała po zwycięstwie w Tajbreku z faworytem Developresem Rzeszów. Przy Przyjmująca BKS-u Martyna Borowczak klaruje, co stało za dzisiejszą wygraną. Trzeci decydujący mecz awansie odbędzie się w Rzeszowie i e, kończymy tenisem i wyczekiwaną od stycznia wygraną Huberta Hurkacza w turnieju ATP. Po siedmiu kolejnych porażkach wreszcie wygrał w Tysięczniku na Mączce w Monte Carlo. W trzech setach pokonał Włocha Luciano Darderiego. Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Dużo to dla mnie znaczy, szczególnie też po okresie, w którym przez jakiś czas nie wygrywałem meczów. Też dużo ostatnio pracowaliśmy nad przygotowaniami na ziemię. Sporo czasu spędziliśmy na, na treningach. Wypowiedź Huberta Hurkacza kończy serwis. Kolejny sportowy na naszej antenie jutro po siódmej. Jutro zachmurzenie umiarkowanej duże. Za wyjątkiem krańców zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu. Rano miejscami także deszczu ze śniegiem. Na termometrach przeważnie od 6 do 8 stopni. Wiatr na przeważającym obszarze kraju porywisty. Autopromocja. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam cztery. Andrzej Dąbrowski. Zielono mi, szmaragdowo. Reni Jusis. Proszę, wejść, proszę wejść. Barbara Brońska. Wyrywa w nocy Czuję to. Waluś Kraksa kryzys. Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się. Kasia Lins. Tak jest sam zespół Metro i tak mówisz, słońcu, na krawędzi, Ustawiony konkurs piosenki do obejrzenia na stronie i YouTubie Trójki. Autopromocja. 64 urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. 10 minut po godzinie 23. Ka. You keep saying you got something for me, something you call love. But confess, you've been a messin'. Where you shouldn't have been a-messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walkin' And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Yeah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 Are you ready, Boots? Start walking. Dobry wieczór, witamy Państwa ponownie. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. 347. Wydanie audycji HCH. To było wspomnienie sprzed 60 lat nas wtedy nie było, kiedy ta piosenka wchodziła na listę billboardu, jakoś bardzo wysoko, chyba nawet na pierwsze miejsce. Nancy Sinatra i These Boots Are Made For Walking. To jest utwór, który się pojawia tutaj nieprzypadkowo. I nie dlatego, że tak lubimy Nancy Sinatry, chociaż Nancy Sinatra Bardzo lubimy, lubimy i Lee Hazelwooda, który skomponował ten utwór, Również. ale oddał ten utwór Sinatrze. Tak, ale chodzi tutaj o tę partię kontrabasu, która pojawia się w intro tego utworu i później wraca raz za razem. I to jest partia, partia mikrotonowa. Dlatego, że na kontrabasie tutaj słyszymy, słyszymy dźwięki z pomiędzy półtonów. Czyli z pomiędzy tego, co przyzwyczailiśmy się słyszeć w muzyce popularnej. W muzyce popularnej przyzwyczailiśmy się słyszeć dźwięki z naszej skali chromatycznej, z dwunastotonowej oktawy, podczas gdy wszystko to, co pomiędzy tymi półtonami jest do zagospodarowania i to jest, to jest domena muzyki mikrotonowej, mikrotonowości w muzyce, o której będziemy dziś trochę Państwu opowiadać. A to wszystko za sprawą pewnej choroby. De <grymne> Dusznica bolesła, bolesna, albo dławica piersiowa, czyli zespół objawów choroby niedokrwiennej serca, objawiający się głównie gniotącym lub piekącym bólem za mostkiem, często promieniującym do żuchwy szyi lub lewej ręki. Wydali właśnie drugą płytę. Jean de Poitrine u TZP z płyty zatytułowanej Volume 2. To jest oczywiście druga płyta duetu Angeine de Poitrine. Jesteśmy znowu w Quebecu w miejscowości Saguenay, gdzie toczy się ta cała historia. A przynajmniej toczyła się jeszcze parę miesięcy temu, bo zespół Angeine de Poitrine był zespołem lokalnym, jak najbardziej. Znanym to, tu, to, tam. U nas się pojawili w ubiegłym roku. Na początku tego? Na początku nawet. Mhm. Ale nie byli zespołem wszechświatowym jeszcze, tak jak dzisiaj są. Galaktycznym. Pan Galaktycznym, tak. Tworzą ten zespół dwa indywidua artystyczne. Kyn in de Poitrin oraz Klek de Poitrin. Oni tak mówią, tak z takim akcentem właśnie. To jest Quebec, więc ten akcent jest specyficzny, jak jeżeli ktoś się spodziewa francuskiego takiego z Paryża, to, to nie do końca to jest to. Natomiast y, jest to y, w, rzecz, która się dzięki Francji y, rozeszła po świecie. Dlatego, że w grudniu Kynde de Poitrin i Klek zagrali koncert y, na Transmusical Rennes. Ten koncert został nagrany przez radio KEXP z, z, z Seattle umieszczony został ten koncert w internecie, na YouTubie. Miliony ludzi go obejrzały. Miliony ludzi się zafascynowały imidżem, y, y, strojami w kropki, sterczącymi nosami, bo y, panowie, prawdopodobnie panowie z de wyglądają jak postaci ze skreskówki. Po czym okazało się, że jednak ta muzyka jest równie interesująca, albo nawet bardziej, bo, bo to są tak skomplikowane struktury rytmiczne. 5 ósmych, 7 ósmych, 9 ósmych, żonglerka prawdziwa. I jeszcze takie przeakcentowywane w, w, w, w trakcie jednego utworu. No i, i to jest mikrotonowość, która, która się pojawia właściwie w każdym utworze. Coś, do czego artyści od czasu do czasu się odwoływali, po co sięgali w muzyce pop. Tutaj okazało się główną materią. I to wyszło na to, że to jest równie fascynujące. Czyli muzyka mikrotonowa oparta na mikrotonach, mówiąc wprost interwałach mniejszych od półtonu, czyli jeszcze dzielimy półton na mniejsze fragmenty. Można dzielić na bardzo różne części. No, byli tacy kompozytorzy, którzy dzielili oktawę na 13, 19, 20, 2, 31, 43. Tak, no w związku z tym pełna dowolność. Alois Chaba, czeski kompozytor i teoretyk muzyki, zmarł w 1973 roku. Właściwie uznawał, że wszelkie chwyty są dozwolone i wszelkie połączenia dźwięków, podziałów są jak najbardziej dozwolone. W związku z tym tworzył swoją muzykę w oparciu o system mikrotonowy i ta muzyka brzmiała no, jak zupełnie coś, coś innego. W związku z tym dla ucha, które jest przyzwyczajone na klasycznych harmoniach, brzmieniach, już powiedzmy tak ogólnie od Mozarta w górę okazywało się, że jednak jest coś nie tak, ale na przykład Georg Friedrich Haas, jeden z kompozytorów i także twórców, którzy pisali muzykę mikrotonową, uważał, że nie ma tradycji muzyki mikrotonowej, że przez cały XX wiek każdy, kto starał się pisać w takim systemie, jakby wszystko wynajdywał od nowa. Czyli jakby nie miał na kogo się powołać, co jest paradoksem, ponieważ już w starożytnej Grecji zupełnie inaczej dzielono skalę, inaczej rozumiano to, inaczej zapisywano i ta mikrotonowość była wpisana w cały system także nauczania greckiego. No ale później... Wraz z wiekiem jednak przyzwyczailiśmy się do stroju, który był powszechny i do tych dwunastu dźwięków. Igor Strawiński swego czasu mówił, chociaż sam nie, nie wykorzystywał mikrotonowości w swojej muzyce, to w momencie, kiedy poznał muzykę elektroniczną, zobaczył, jakie możliwości daje instrumentarium elektroniczne, to powiedział, że, że to jest przyszłość, że przyszłością będzie manipulacja właśnie wysokością dźwięku, taka dowolna na zasadzie dowolności. Tylko problem polega na tym, że później wszystkie te syntezatory produkowano z klawiaturami takimi pianinowymi, fortepianowymi zwykłymi, które właśnie wiążą nas przy tej skali równomiernie temperowanej i podobnie wiąże nas gitara elektryczna. Gitara elektryczna ma progi, Progi pozwalają wydobywać z tej gitary 12,5 tonów. No ale i jeżeli jakby pozbędziemy się tych progów? To jest wtedy bas bezprogowy albo gitara bezprogowa zjawisko rzadkie, mm -hmm. ale pojawiające się. No, naturalna mikrotonowość występuje w takich instrumentach jak skrzypce czy, czy puzon na przykład. A kundę płatrin, żeby grać ćwierć tonami, bo tutaj się pojawiają ćwierć tony, po prostu wstawił, zamontował na swojej gitarze dwa razy więcej progów niż tak. ma normalna gitara. I to można zaobserwować oglądając właśnie ten koncert, o którym wspominasz, że pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to znaczy tak, ma, dwa gryfy są oczywiście, no ale później jest więcej tych progów zdecydowanie. Więc jak już ochłoniemy z tych kropek i nosów, <Pasteur> to wtedy widać, że progów jest o wiele więcej i coś nie tak. A na końcu jeszcze widzimy, że yy, Kende gołymi nogami <gfox> obsługuje yy, yy, efekty gitarowe, w tym przede wszystkim zapętla partię swojej gitary i basu po to, żeby w duecie panowie mogli brzmieć jak zespół cztero- albo i pięcioosobowy. No to co? Jeszcze jeden utwór? No tak, no bo wydarzyła się w, w sieci rzeczywiście sytuacja w ostatnich tygodniach zupełnie niewiarygodna. Z małego zespołu lokalnego stali się gwiazdą pożądaną właściwie na wszelkich festiwalach, ale jak sami powiedzieli, oni niewiele mówią, ale jednak, że odrzucili, odrzucili wszelkie propozycje kontraktów <głos> płytowych. I dalej wydają się Nie sami. chcemy powiedzieć, gdzie mają te wszystkie propozycje, bo odpowiedź jest bardzo prosta. Tak. I oni nadal chcą sobie grać swoje ćwierć tony na własnych zasadach i nikt nie będzie im wydawał płyt. Jak się porozumiewają, to mogą państwo sprawdzić, bo jest kilka wywiadów, między innymi dla telewizji śniadaniowej śl kebeckiej. Jest wywiad, w którym... Klek de Poitrin i Kyn de Poitrin wydobywają się takie przeraźliwe dźwięki. Piszczą, skrzeczą i tak dalej, i tak dalej. Oni Mniej by nawet zrobili furorę w, ten w ten naszych telewizjach śniadaniowych. No, Wreszcie ja myślę, bym zaczął że, oglądać. Ja myślę, że to, to by było dużo ciekawsze rzeczywiście niż cokolwiek innego. Ja bym nawet ich zaprosił do, do głównych wiadomości, do paru stacji. To mogłoby być dobre urozmaicenie. Zresztą no, słyszymy tam czasem... Takie opowieści y, bardzo znanych osób, y, choćby y, znanych na arenie międzynarodowej, że to wszystko, co robią Kyn i klek, wydaje się nie tylko ciekawsze, ale i mądrzejsze od tego, co, co słychać. Y, no ale y, wróćmy do muzyki. Jor y, Zarat. taki tytuł, y, brzmiący trochę jak tytuł Grupy Magma, utworu Grupy Magma y, francuskiej, ale to do tego może jeszcze wrócimy z najnowszej płyty Angine de <słys> Oni robią taki gest, wiesz, Jacku, taki gest jest gestem, a on, on mają swoje stroje, swoją muzykę i swój no. gest y, pokazuje w tej chwili taki znak y, trójkąta. Trój rękami. Trójkąt, tak, tak. No trójkąt rękami pokazują, tak? Tak, I tak, tak się tak. porozumiewają. I jest, też... Zamiast serduszka rękami, to jest taki trójkącik rę, rękami. Wszyscy w Quebecu już wszyscy to znają. Mhm. Na przykład tam y, w ogóle w telewizji często się mówi że no. no, w najlepszym czasie antenowym, no ale to jest y, trochę mniejsze społeczeństwo niż Polska. Y, chyba nas też. 9 milionów Mówimy mieszkańców. Mówimy o nich w od godziny 22 dzisiaj, właściwie. Y, no, ale my jesteśmy takim, wiesz, takim już przyczółkiem. Y, jesteśmy bardzo blisko kultury frankofońskiej momentami, więc. To prawda i śledzimy ich od pewnego czasu dość intensywnie. Zresztą to, co z, y, pojawiło się w ubiegłym roku, to też było bardzo ciekawe. Cała ta historia jest niesłuchana i to też wiele mówi, ile jest jeszcze miejsca cały czas na współczesnym rynku muzycznym, na tego typu przedsięwzięcia. Mówimy o sztucznej inteligencji i udziale w tworzeniu muzyki, a tutaj okazuje się, że mamy dwóch dżentelmenów, którzy... Porozumiewają się w swoim języku, porozumiewają się trójkątami, twojo, tworzą muzykę wcale, no powiedziałbym, nie, nie, jakoś tak bardzo rewolucyjną, skomplikowaną, która wywróci historię muzyki rozrywkowej. Co to, to nie. Natomiast no, z, potrafią zwabić publiczność i to jest w tym wypadku najważniejsze. No właśnie, powiedziałaś, nie, nie, nie jest to muzyka rewolucyjna, bo... Różni słuchacze i słuchaczki różnych gatunków i różnych zespołów tutaj się odnajdą. Jeżeli ktoś słucha dużo King Crimson, znajdzie podobieństwa. Jeśli ktoś słucha Primusa, albo grupy Battles, albo grupy Rush, albo grupy Meshuga, albo Omara Sulejmana, albo duetu Clowncore, albo formacji Magma, mnóstwo jest artystów. No i wreszcie King Gizzard and the Lizard Wizard, Czyli zespół, od którego nie chcę powiedzieć, że wszystko zaczęło, ale który to zespół 8-9 lat temu już nagrywał całe płyty, na których były utwory y, y, wykorzystujące mikrotonowość. I to jest też zespół rokowy. To jest zespół rokowy momentami, nawet grający ciężkie odmiany roka. Tylko, że oni są kompletnymi wariatami, nagrywają po 5 czy 6 płyt rocznie. Tak, ale myślę, że każdy z Państwa może sobie te tropy, jeśli chodzi o Angein de Poitrine, powymyślać. Ja, gdy po raz pierwszy pamiętam przed naszą poprzednią audycją słuchałem niektórych ich nagrań instrumentalnych, to pomyślałem sobie, że to jest taki po prostu undergroundowy, bardzo pierwszy jeszcze Daft Punk, który ma tę siłę, witalność po prostu robienia rzeczy prostych, repetytywnych, które po prostu wchodzą w głowę natychmiast. Rozwinęło się to w trochę inne strony, ale myślę, że tutaj wszystko może się jeszcze wydarzyć, jeśli chodzi o ten zespół. To posłuchajmy w takim razie wspomnianego King Gizzard and the Lizard Wizard y, australijskiej grupy, y, y, która nagrała 8 lat temu, 9 lat temu już wydała płytę Flying Microtonal Banana mhm. i na niej cały zestaw utworów właśnie z, też granych na takiej odpowiednio przerobionej gitarze. King Gizzard and the Lizard Wizard, Nuclear Fusion, Flying Microtonal Banana, rok 2017. Jak było słychać tutaj, i słychać też oczywiście w utworach Angie de Poitrine, ten typ grania ćwierćtonowego bardzo jest charakterystyczny dla muzyki blisko wschodniej, dla muzyki z Turcji perskiej, muzyki arabskiej i tak dalej, i tak dalej. To, Gdzie to... konstruowane są specjalne instrumenty klawiszowe, żeby było prościej. O tym mówiliśmy wcześniej. Inaczej strojone, one inaczej brzmią. Tak ma chociażby Omar Sulejman. To tutaj pierwszy z brzegu przykład, który wymieniłeś, ale tak, tak. To, jest, to są takie specjalne klawisze, które można oczywiście kupić bardzo tanio na miejscu. To nie jest drogi sprzęt, aczkolwiek inaczej to wszystko jest strojone. I to jest specyfika rynku, który, na którym nie, nie tylko kompozytorzy muzyki współczesnej, ale grajkowie weselni wykorzystują właśnie mikrotonowość. Czyli coś, co dla nas jest egzotyczne, dla nich jest zupełnie naturalne. To słychać właśnie u King Gizzard w Angine de Poitrine. Sprawdzam bilety na koncerty Angine de Poitrine. O nie, nie, nie sprawdzaj. Ja już sprawdzałem. Już kupiłeś? Nie, nie ma nigdzie już biletów <laughs> na koncerty Angine de Poitrine. Nie w, nie w tym roku w każdym razie. Oni, oni mają małe sale. Jestem zapisany gdzieś chyba do Berlina na koncert Angine de Poitrine. Jak pojawią się te bilety, Moim zdaniem one się nie pojawią. Bo to chyba było tak, że to wszystko było programowane jeszcze przed tym boomem, w związku z tym występują w, w małych salach. Tak, tak. A że chcą rozwijać karierę po swojemu, no to nie zamieniają tych sal na stadiony. No Tylko i to rzeczywiście... Nie tam, gdzie mieli grać. Jeżeli państwo szukają koncertów, to na bieżąco te koncerty gdzieś się pojawiają. Nawet nie wiem, czy sam zespół dużych fragmentów nie publikuje w sieci. Bo, I są to ewidentnie małe bardzo sale, bardzo kameralne miejsca. No i w, chyba warto się wybrać na taki, na taki występ. Mam nadzieję, że starczy im energii na kilka lat, bo to nie jest powiedziane, żeby, że, że w, takim, w takich strojach wytrzymają granie tak skomplikowanej muzyki. Ja a my... Jestem na trzeciej stronie ich koncertów, już w Kanadzie z powrotem Dobrze, i to, dalej nie ma To ty, to ty sobie koncertów. szukaj, a po, posłuchajmy formacji Horse Lords. O, a to jest dobra informacja, bo formacja Horse Lord przyjeżdża na koncert do Warszawy. To jest znakomita informacja. Tak? 19 listopada zagrają w Warszawie, yy, po wydaniu płyty, która ukaże się w czerwcu. Którą, której fragment graliśmy przed tygodniem dla państwa. A teraz wrócimy do albumu The Common Task, bo tutaj znowu są mikrotony. Far, far for effective freedom. Matja Lords y, sprzed 6 y, lat z kolei, y, żeby Państwu udowodnić, że muzyka mikrotonowa y, z muzyką rockową znakomicie się uzupełniają. A na zakończenie podróż y, do roku 1951. I czeski kompozytor Alois Haba, który nie tylko komponował utwory y, mikrotonowe, ale też Projektował instrumenty, na których można by je było wykonywać. Między innymi fortepian mikrotonowy i gitarę podobno też mikrotonową stworzył. Tak, stworzył takie dziwne harmonium, na przykład szóstotonowe i także dzielił muzykę na bardzo różne części, bo w finale naszego dzisiejszego spotkania kwartet szóstotonowy, czyli jeden z jego kwartetów, który właśnie wykonywał, wykorzystywał bardzo różne podziały dźwiękowe, przeszedł do historii jako ten w którego twórczości nie było absolutnie żadnych granic. I zawsze to podkreślał, że muzyka powinna być absolutnie wolna. No pytanie tylko, czy chcemy dzisiaj ją wykonywać w taki sposób, jak sobie Chaba to wszystko wymyślił. No jednak dosyć rzadko sięgamy na przykład po kwartety smyczkowe tego twórcy. Zatem jeden z fragmentów, pierwsza część dziesiątego kwartetu z opusu 80 Aloisa Chaby w finale naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękujemy. To było 347 wydanie HCH. Yy, dziękujemy bardzo. Czyli Bartek Haciński. Tak jest, dziękuję. Jacek Kaweluk również. Agnieszka Łukasiewicz. Anżin de Poitrine również. Anżin de Poitrine. Dziękujemy. Za tydzień będą razem z nami raz jeszcze. Możemy grać ich co tydzień, jeśli tak państwo jest. chcą. Do usłyszenia. Dziękujemy.